Chwała Bogu, bracia siostry. Wiatr wieje dokąd chce i szum go. słyszysz. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. I tak, kiedy tu brat czytał w nad pieśniami powstań wietrze z północy, zerwi się wietrze z południa, tak pomyślałem, że chciałbym być tym wiatrem z południa, który właśnie coś przewieje, coś właśnie wzniesie, coś pobudzi, na pewno jestem bardziej ekspresyjny, na pewno może południowcy tak bardziej są tacy, bardziej żywi, na pewno y, bardziej może emocjonalni, chociaż y, uważamy i czuwamy nad tym, żeby emocje nie kierowały nami i nie rządziły nami, ale uważamy, że emocje są dobre, że też żeby właśnie wyrażać się, radować się też i na zewnątrz, tak, Izraelici też się wyrażali w bardzo żywiołowy sposób. Tak właśnie, kiedy były modlitwy o zbawienie, tak pomyślałem właśnie, niebo się raduje, dzisiaj się raduje niebo. Rozmawialiśmy tutaj wcześniej w domu, tam u, u siostry Ewy o statystykach. Ktoś statystycznie wyliczył, już nie wiem dokładnie, bo ja nie mam takiej dokładnej pamięci, ale... Co kilka sekund bodajże nawraca się na świecie ktoś, jakaś dusza. Co kilka sekund, tak pomyślałem, a aniołowie się radują, jak się ktoś nawraca. To aniołowie cały czas się radują, bo co kilka sekund ktoś się nawraca i tam nieustanna jest radość w niebie. Dzięki Bogu, że my mogliśmy stać zbawieni. Że zbawienie stało się naszym udziałem, że Boża Łaska przyszła do nas. Taki był Boży Plan. Od samego początku. W pierwszej Księdze Mojżeszowej czytamy 21 rozdział, 26 wiersz. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg stworzył człowieka, aby był podobny do niego. Aby był podobny do niego. <krym> na obraz i swoje podobieństwo stworzył człowieka. Ale to podobieństwo zostało zatracone zostało zepsute, zostało zniszczone przez grzech. Ale Bóg jest Bogiem wszechmogącym, mądrym, dobrym i kochającym stworzenie. I zaplanował właśnie przywrócić to podobieństwo. Zaplanował przywrócić to podobieństwo do Boga. I posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który, żeby dokonać tego dzieła, musiał upodobnić się do nas. I przeczytajmy dzisiaj do Hebrajczyków. drugi rozdział, 17 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł stać się miłosiernym i wiercym, wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Jezus Chrystus, Boży Syn, przyszedł i upodobnił się we wszystkim do braci.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 krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca i moje kolano, żeby zgięło się przed Jezusem Chrystusem i żeby mój język i Twój język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Upodobnił się. Przyjął postać Sługi, postać niewolnika wręcz nawet. Uniżył się, stał się podobny ludziom. Bóg, chcąc przywrócić nasze podobieństwo do Niego, posłał do nas Syna, który musiał zdjąć z nas to, co jest niepodobne do Boga. Zdjąć z nas nasze grzechy, zdjąć z nas nasze nieprawości. To był Boży cel. To był cel posłania Syna Bożego. Przez odkupienie Przywrócenie podobieństwa do Boga, abyśmy mieli społeczność z Bogiem, abyśmy mieli niezachwianą, nieprzerwaną społeczność z Bogiem, abyśmy mogli chodzić z Bogiem, byśmy mogli Go znać, wiedzieć jakim On jest i cieszyć się, że jesteśmy takimi jak On. To zrobił Pan Jezus. Szatan chce zamazać ten obraz Boży w nas. I jak najbardziej, jak najwięcej. I szatanowi się wydaje, że im bardziej człowieka upodli, im bardziej go zepchnie niżej, im bardziej w błoto, im bardziej w grzech, tym trudniej będzie Bogu przywrócić to podobieństwo. Taką ma metodę. I dlatego ludzi upadla bardzo nisko, wprowadza w grzech, w więzy, ale. Syn Boży zwyciężył, ale Jezus Chrystus zwyciężył. I Jezus Chrystus zniżył się do największego upodlenia. Zniżył się. Jest niesamowite, kiedy myślałem o tym, jak ciążą mi moje grzechy. Myślałem, jak uzmysławiałem sobie moje grzechy. Kiedy przyszło to prawdziwe przekonanie z Ducha Świętego, który przekonuje o grzechu. Kiedy byłem mocno przekonywany o grzechu. To nie wiedziałem, co z sobą zrobić. To myślałem, że serce mi się rozerwie. Po prostu jaki, jaki ten mój grzech jest potworny, jaki jest okropny. To już nie wiedziałem, czy się wstydzę, czy jestem przerażony, czy wszystko razem. Jakie to jest straszne mój własny grzech. Też kiedy myślę o upadkach innych, upadkach moich bliskich, czy, czy wierzących, czy niewierzących. I w związku z tym, że są blisko, to pewne upadki się niesie, dźwiga się. Jeśli nasze dziecko źle się zachowuje, to na rodzicach to, to, jest, to jest ciężar. Dźwigamy to, czy, czy ktoś tam dalszy, czy przyjaciele. I tak uzmysławiam sobie, jak, jak ciężki jest ten ciężar grzechu mojego własnego, może tych kilku osób, czy kilkunastu, kilkudziesięciu, co są wokół a Jezus wziął wszystkie grzechy. Jak ja sobie uzmysłowiłem, że moje grzechy mi ciążyły strasznie, ale jak ja bym miał wziąć jeszcze grzechy jakiegoś mordercy, jakiegoś nie wiem, pedofila, albo nie wiem kogo, jakiś no... Ja bym miał to... Ja myślę, ja bym tego nie uniósł. Po prostu nie... Do, nie. On wziął grzechy wszystkich. Jezus Chrystus. Patrzmy na Syna Bożego. Patrzmy na Jezusa Chrystusa, który upodobnił się we wszystkim, upodobnił się, aby stać się takim jak my, aby stać się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. On, który był nieskazitelny, bez skazy, nic, nie było żadnej skazy na nim, czysty święty, na niego zostało złożone wszystko. To, co nam ciąży, to dla nas ciężko, ale, ale innych wszystkich, i z tym poszedł Pan Jezus na krzyż. I kiedy przeżywałem te słowa, kiedy, kiedy rozważałem je, też spotkałem się z, z taką nauką, że Jezus przyszedł w ciele. I nie widziałem, że tak jest w sobie Bożym i uważałem, że to jest, że to jest jakaś, jakaś herecja. Ale <śmiech> powiedziane zostało takie, że na podstawie takiego wersetu z listu do Rzymian. Możemy to otworzyć, ósmy rozdział, trzeci wiersz. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna Swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I na podstawie tego wersetu właśnie ktoś udowadniał mi, że Jezus przed grzesznym ciele. A z całego objawienia Słowa Bożego, z tego, co rozumiałem, to ten Boży baranek. Nie mógł być grzeszny, nie mógł być z jakąś wadą, jakąś skazą złożony w ofierze. Musiał być nieskazitelny, czysty. I zacząłem badać, zacząłem się pochylać nad słowem, tak jak każdy z nas powinien badać, pochylać się, tak jak w Berei zaczęli badać pisma, zaczęli sprawdzać. I odkryłem, że w innych tłumaczeniach jest inaczej troszkę. I zobaczyłem, też sięgnąłem do greki, zobaczyłem, że tu jest użyte słowo homo i omati. Homo iomati, to znaczy podobieństwo. I zobaczyłem, że to słowo, homo iomati, w, w innych miejscach listu do Rzymian jest przetłumaczone jako podobieństwo. No na przykład szósty rozdział, piąty wiersz. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania. I jest to samo słowo. Dlaczego tu w liście do Rzymian zostało przetłumaczone w postaci? Nie wiem. W innych tłumaczeniach jest w podobieństwie. Też w liście dalej w dziewiątym rozdziale, 29 dwudziestym dziewiątym wierszu podobnie. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. I jest to samo słowo homo Tego patrząc na te użycie tego słowa, zobaczyłem, że właśnie w tym miejscu jest to słowo w podobieństwie. I, i tak powinniśmy to przeczytać. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Ciało pana Jezusa było święte, ale na to ciało zostało włożone, włożone zostały wszystkie nasze grzechy. Ono było podobne we wszystkim. Doświadczało. O tych ograniczeń, które nasze ciała doświadczają. Doświadczało bólu, smutku, cierpienia. Tak, ciało Pana Jezusa takie było. Tego wszystkiego doświadczał, ale nie z powodu własnego grzechu, ale doświadczał to przyjmując to, co my doświadczamy z powodu naszego grzechu. Skutki naszego grzechu były odczuwane dla Niego. On odczuwał i nam współczuł. I dlatego mówi, że się do hebrajczyków, że nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć. Prawda, czwarty rozdział. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Dlatego on przyjął tą postać niewolnika, przyjął postać sługi, żeby nam współczuć. Żeby nam współczuć. I z tym współczuciem Czybyśmy powiedzieli inaczej, z miłością do nas? Z tą wielką miłością poszedł na krzyż i poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża. I kiedy tak właśnie przypatrywałem się tym słowom greckim, tak zacząłem odkrywać, zgłębiając się coraz takie większe rzeczy, które tak w pierwszej chwili nie były widoczne. I zobaczyłem na przykład, że w liście do Filipian Znowuż jest tłumaczenie takie, które w drugą stronę, coś jakby nie oddawało tak, jak, tak jak jest w oryginale grecki. I w trzecim rozdziale, w dziesiątym wierszu, apostoł Paweł napisał może od dziewiątego, albo jeszcze od ósmego. Każdy werset jest tak cenny, że chciałoby się jeszcze więcej przeczytać. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaje za szkodę, Wobec oniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak, aby poznać Chrystusa, aby doznać mocy zmartwychwstania. I kiedy właśnie od, śledziłem te słowa podobne, podobieństwo, kiedy śledziłem, to odkryłem, że tutaj jest, nie jest użyte słowo homo i tylko symorfos. I symorfos jest takim słowem, które można byłoby przetłumaczyć tu w tym miejscu, stając się przyjmującym Kształt jego śmierci. Przyjmującym kształt jego śmierci. Przyjmujący kształt. To nie jest tylko już podobieństwo, tylko inny kształt. Bycie ukształtowanym inaczej, w coś innego. Można to użyć słowa przekształconym. Przekształconym. I tutaj użyte to słowo symorfos. I użyte ono jest tutaj w liście do Filipa w dwóch miejscach. Właśnie w dziesiątym wierszu i w dwudziestym pierwszym. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Podobną. Tutaj też jest użyte symmorfos. Czyli przemieni nasze znikome ciała w postać tożsamą do uwielbionego ciała swego. Tożsamą. Już niepodobną. Pan Jezus, kiedy przyszedł, w podobieństwie ciała naszego kiedy upadawniał się do nas on jako czysty jako święty wziął ten ciężar który tak bardzo nam ciążył który ja sobie nie wyobrażam jakbym mógł nieść ciężar jakiś nie wiem mordercy, prostytutki czy kogoś. Ja nie wiem, jaki oni ciężar niosą, jak to im ciąży. Ludzi, którzy nie mogą żyć ze swoim ciężarem i odbierają sobie życie, popełniają samobójstwa, bo, bo takim ciąży ich grzech, ich życie. Pan Jezus wziął to wszystko na siebie. I taką drogę nam pokazuje i daje nam i wprowadza nas na tą drogę, że my musimy stać się nie tylko podobnym do Niego w Jego śmierci, nie tylko podobnym do Niego w Jego śmierci, ale być ukształtowanym w Jego śmierci. Przyjąć ten kształt śmierci. Innymi słowy, zaprzeć się siebie, gdzieś krzyż i umrzeć. I tak jak Paweł mógł powiedzieć, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Innymi słowy, nie być podobnym, nie być takim udawanym, ale prawdziwie ukształtowanym. I jeśli właśnie ten kształt śmierci jest ukształtowany, to co Paweł właśnie przeżywa, żeby poznać Chrystusa, uznał wszystko za śmiecie, aby poznać go, aby być ukształtowany w jego śmierci, mówi dalej, właśnie kto jest tym pierwszym, kiedy właśnie Zbawiciel nasz, kiedy przyjdzie z nieba, on przemieni znikome ciało nasze w postać ukształtowaną. Podobność przetłumaczone. Tu podobno jest przetłumaczona, ale to jest to, mówię greckie, jest ukształtowaną, uwielbione ciało swoje. Tą mocą, którą wszystko, którą też wszystko poddać sobie może. Tak. I tu jest słowo poddać. My poddajemy się Bogu, aby mógł to dokonać, bo my sami tego dokonać nie możemy. Bo my sami tego dokonać nie możemy. I dziękuję Bogu, że On ma moc. Tą mocą, którą może to dokonać. On tą mocą... Chce dokonać tego w nas. W nas, którym zbrzydły nasze grzechy. Nas, którzy chcemy, aby właśnie to Boże podobieństwo, ten być podobni, tak jak czytaliśmy w Księdze Mojżeszowej na samym początku. Żeby stać się podobni do Boga. Żeby ten obraz Boży był w nas wykształtowany. Apostoł Paweł jeszcze innym słowem to użył, jeszcze w innym wersecie. Jeszcze tak... Bardzo ciekawie, w drugim się do Koryntian, bardzo lubię ten werset i był on też czytany na konferencji w Toruniu. Trzeci rozdział, osiemnasty wiersz. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadłe chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I tu słowo przemienieni, metamorfozy można, przytum, można powiedzieć takie podobne do naszego słowa metamorfoza. Przemienieni. Doznajemy przemienienia, metamorfozy. Można użyć, można powiedzieć tak jak piękny motyl, ale on powstaje z tej, z tej brzydkiej larwy, z tej poczwarki i wychodzi z tego kokonu i następuje przemienienie. Metamorfoza. Kiedy ona jest? Kiedy? Wtedy, kiedy możemy oglądać Pana odsłoniętym obliczem. Kiedy odsłoniętym obliczem możemy oglądać Pana. Kiedy zasłona zostaje zdjęta z naszego serca. Kiedy zasłona z naszego serca i możemy patrzeć na Pana. Kiedy patrzymy na Pana, dokonuje się przemiana, metamorfoza naszego życia. Jest problem, że kiedy nie chcemy porzucić naszego grzechu, kiedy nie chcemy porzucić... E, naszych porządliwości, to nie możemy patrzeć na Pana, który jest światłością, bo ta światłość nas oślepia. I kiedy z jednej strony chcielibyśmy patrzeć na Pana, ale to tak jak się patrzy na słońce, tak przysłaniając, no może przez szkiełko jakieś, może tak przysłaniając, Pan jest światłością. I chcemy popatrzeć na słońce, ale wiemy, że no nie możemy patrzeć na słońce. Nie, nie możemy tak otwartymi oczami, bo wzrok stracimy. Więc mrużymy oczy. I tak samo każdy z nas chce patrzeć na Pana i się tu modliliśmy. Panie, chcemy Cię widzieć. Panie, chcemy Cię zobaczyć. Ale jeśli będziemy mrużyć oczy, jeśli słysząc słowo, które mówi o porządliwości, jeśli słysząc słowo, które mówi o grzechu, jeśli słysząc o tym, że, że, że to jest brudne, to jest złe, i to jest potępione, i to jest to, co zostało włożone tam na Chrystusa i jest na Golgocie, przybite na tym krwawym krzyżu. I my tego nie możemy nosić. Nie możemy ponownie krzyżować Syna Bożego. Nie możemy brać z powrotem tego grzechu na siebie. Ale jeśli my słyszymy zastawanie o grzechu, o tym, że to jest grzech, to jest. A my mówimy, o ja się tak do końca z tym nie zgadzam. Mrużymy oczy. A kiedy mrużymy oczy, kiedy z jednej strony mówimy, chcemy Pana widzieć, ale z drugiej strony tak przysłaniamy się, bo ten blask jest za jasny. A kiedy tak się przysłaniamy, nie doświadczamy metamorfozy. Nie doświadczamy przemienienia z chwały w chwałę. Kiedy myślę o swoich grzechach, kiedy myślę... O, o, o, o swojej naturze, o swoim charakterze, to myślę, panie, ja nie dojdę, ja nie dam rady. Ja się nie zmienię. Ja, jak ja? No chciałbym się zmienić. I tu wiele modlitw takie było. Panie, zmień. Panie, zmieniaj nas. Zmień mnie. I odczuwamy, że nie mamy siły się zmienić. Ale tu mówi, jak to sprawia pan. Jak to sprawia Pan, który jest duchem, to On sprawia przemienienie. Chwała Bogu. To On to sprawia. On to sprawia, kiedy stajemy z osłoniętym obliczem. Kiedy zasłona jest zdjęta z naszych serc. Kiedy patrzymy na Pana. Odzwierciedlamy Jego chwałę. Jego blask pada na nas, na nasze życie. I jesteśmy przemienieni. W co? W podobieństwo Chrystusa. Stajemy się podobni do Boga. Upadabniamy się do Boga. Piękne rzeczy tu są zapisane w Słowie Bożym. Piękne rzeczy możemy odkrywać. Możemy się zdumiewać nad tym, przyjmując kształt obrazu Boga. Tak tutaj można przetłumaczyć ten wiersz. Przyjmując kształt obrazu Boga. Metamorfoza. To jest wola Boża dla nas. Jeśli my pragniemy stać się podobni do Boga, jeśli my pragniemy stać się podobni do Boga, no to na pewno nie pozwolimy sobie na grzech. To na pewno nie pozwolimy sobie na grzech, nie pozwolimy sobie na to, żeby być podobni do świata. Na pewno nie pozwolimy sobie na to, żeby być podobni do, do bestii, do zwierzęcia, do szatana. Bo świat naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu, jest jego naśladownikiem. Ale my chcemy naśladować Pana. Jeśli naszym pragnieniem jest podobać się, stać się podobnym do Niego, a jeśli się nie staniemy podobni, to co będzie? Jeśli celem Jego jest, to wszystko to, co, to, co jest w Ewangeliach zapisane, celem jest, abyśmy stali się podobni do Pana. Oblubienica całkowicie odzwierciedlająca chwałę Pana. A jeśli nie staniemy się podobni, będziemy odrzuceni, będziemy odrzuceni, przyjdzie czas, kiedy będzie Bóg mówi, że uczyni różnicę między tym, który święty, a tym, który nie święty. Pewne rzeczy można ukrywać, Apostoł Paweł mówi, są rzeczy, które, które, ujawniają się od razu, ale są rzeczy, które, ale ukryte, ale też wyjdą na jaw, może w późniejszym czasie. I dziękuję Bogu za próby, za doświadczenia. Apostoł Paweł napisał, że sprawiedliwy, jeśli kto chce żyć sprawiedliwie, prześladowanie znosić będzie. W dziejach apostolskich mówi że upewnialiśmy was, że musicie, żeby wejść do Królestwa Bożego, musicie przejść przez wiele ucisków. I są uciski zewnętrzne i są uciski wewnętrzne. Są uciski takie, które próbują naszą wiarę, żebyśmy okazali się, że wierzymy, że trzymamy się Pana, próbują naszą wytrwałość. Ale są próby i doświadczenia, które pokazują nasz charakter. Pokazują nam, jakimi jesteśmy. Też przeżywałem takie doświadczenia w moim życiu. Kiedy chodziłem z Bogiem, chodziłem w Jego Słowie, a potem przyszły takie doświadczenia i ciosy i próby, że wszystko zostało wypróbowane. Jedno, co doświadczyłem, to to, że Bóg jest wierny i mnie nie wypuścił ze swojej ręki, kiedy mi się wydawało, że ja już nie jestem, nie mam sił i za Bogiem. I mogłem powiedzieć, Panie, Ty mnie trzymaj moją ręką, swoją ręką. I Bóg to zrobił, bo Bóg jest wierny. I mogłem doświadczyć tej wierności i też nauczyłem się tego i zostałem wezwany, i Słowo Boże o tym mówi, abyśmy my byli wierni, abyśmy okazali się wierni, abyśmy okazali się wierni. Przychodzą doświadczenia i próby, które pokazują nasz charakter, pokazują to, jakimi jesteśmy, i dziękuję Bogu za te doświadczenia, bardzo przykre, bardzo bolesne od ludzi, których kochałem, od, od ludzi, którzy byli bliscy, ale zobaczyłem przez te doświadczenia, ile we mnie jeszcze jest niepodobieństwa do Boga. Wydawało mi się, że jestem gorliwym chrześcijaninem, że służę Bogu, że służę ludziom, a przez różne doświadczenia zobaczyłem, jak jestem niepodobny do Boga. I kiedy to zrozumiałem, kiedy to zobaczyłem, to stało się to moim celem. Dlatego teraz dziękuję Bogu, że mogę iść, myśląc o tym każdego dnia, żeby podobać się Bogu, nie ludziom. Żeby nie ludziom się podobać, ale Bogu, który bada serca. Różne doświadczenia przechodziliśmy z Ewangelię. Różne doświadczenia przechodziliśmy z Ewangelię. Będąc na wsi, byli ludzie, którzy nas przeklinali. Byli ludzie, którzy chcieli bić i atakowali w taki agresywny sposób. Nawet mieliśmy takie zdarzenie, że siedząc w domu z żoną, z powodu Ewangelii, bo żona jednego człowieka ze wsi zaczęła przybliżać się do Boga, szukać Boga, a on pijany pod wpływem iluś tam demonów, nie wiem ilu, z siekierą wpadł do naszego domu, z furią drzwi trzasnęły tylko wpad, żeby siekierą nas porąbać, tylko zawołał się, Panie. I to były sekundy. I doszedł na dwa, 3 metry przed nami i jakby nie mógł dalej iść. Jakby jakaś ściana niewidzialna stanął jak wryty, a z siekierą idąc nas porąbać. Bóg zatrzymał. W ostatniej chwili upadł pijany, ale przyszło do niego otrzeźwienie i zaczął do Boga wołać, Boże Ratuj mnie, Boże Zmił się. Różne wydarzenia, których doświadczaliśmy, różne przykrości, wołania za nami, wiadomo, kocia Wiara, czy inne, czy właśnie, czy rzucanie jakimiś rzeczami w nas, czy, czy psucie nam różnych rzeczy, niszczenie płotów, czy różnych rzeczy. Różne rzeczy doświadczaliśmy. Ale to były rzeczy zewnętrzne, i mogliśmy się cieszyć, że zwiastując Chrystusa, no rozumieliśmy. Świat się sprzeciwia, diabeł się sprzeciwia, używa ludzi tego świata. I radowaliśmy się z prześladowań. Nieraz byliśmy uderzeni. Pamiętam właśnie raz podjechaliśmy z żoną na takim motorku, takim romecie. I tam jedną siostrę odwiedzić, ale jej mama, ona też chyba opętana tej siostry nie była, akurat domu, ona wyszła i zaczęła nas, i zaczęła bluzgać na nas, i zaczęła iść w naszą stronę, i zobaczyliśmy, że no, trzeba uciekać. A ja ona jak wyszła, tak spojrzała na pieniek, i tam siekiera była w pieńku, jeszcze tam może jak po jakimś, jakąś kurę zabijali, czy coś tam, że i zobaczyłem ten jej wzrok, jak ona spojrzała na ten, jak już tak rękę wyciągnęła. Zobaczyłem ten taki w ułamku sekundy, że no to, to teraz się zacznie, to do to, to mnie strasznie. I tak coś jakoś wysnęłem. O nie, czy jakoś tak, ja ona, jakoś ją to zatrzymało i, i że ona, nie wiem, co, co, jaką myśl miała, że, że ją to zatrzymało. Czy że może, może się pamiętała, że, że, że to już idzie w jakimś takim kierunku, że będzie mordercą, czy nie wiem co... Chwyciła wiadro w końcu obok, które stało. nie? I z tym wiadrem leci do nas. Ja na tym motorku odpycham się nogami, próbuję odjechać, bo to taki słaby motorek. Żona z tyłu siedzi taki. Ona doleciała i żonę wiadrem w ty, w plecy. I, I ja, my uciekamy. Odjechaliśmy kawałek. Panie, dziękujemy Ci, że możemy znosić prześladowania dla imienia Twego. Radujemy się. Takie prześladowania znosiliśmy. Różne, różne doświadczenia ale one też w pewien sposób budowały to, że jesteśmy sługami bożymi, że Bóg nas używa, że Bóg nas prowadzi. To też budowało jakąś pychę, czy jakieś poczucie takie, służymy Bogu i, i pewne cechy charakteru, z którymi ja powinienem się, czy żona ma, czy my, czy powinniśmy się rozprawić, one były przesłonięte przez zwiastowanie, przez, przez wiele radości, bo ludzie się nawracali i, i to było przesłonięte. Nie widzieliśmy tego. I potrzeba było innego rodzaju doświadczeń, takich, że przyjaciel zdradził, że gdzieś wierzący obmówili nieprawdę, powiedzieli a my? jak, bracia, jak, wierzący? Nie mogliśmy tego, tego przeboleć. Jak? A właśnie można było zobaczyć w sobie właśnie żal, Albo gniew, albo właśnie e, złość, albo nienawiść. I potem <zysz> przyszedł taki czas, że, że Bóg mi pokazał, że jestem naprawdę okropnym człowiekiem. <zysz> że jestem naprawdę. I mówię, panie, to, I to ja zwiastowałem Ewangelię, to ja świadczyłem, co... a ja taki jestem, a wcześniej tego nie widziałem. Może myślałem, no, każdy z nas jest grzesznikiem, oczywiście, każdy ma swoje wady, ale że aż tak okropnym jestem. Kiedy Bóg pokaże, jakimi jesteśmy, tak, tak tak, Duch Święty przekona o grzechu tak do głębi, to, to jest straszne, straszne przeżycie. I się wydawało mi, że już więcej nigdy ust nie otworzę, żeby zwiastować Ewangelię, że nie jestem godzien w ogóle, zwiastować Ewangelię. Ocena Pana była inna, ale musiał przez te wszystkie próby, i doświadczenia pokazać mi mój charakter, pokazać to, co jest niepodobne do Niego, Żebym zobaczył, żeby mi to zbrzydło, żebym był sam na siebie obrzydzony, żeby mi to było wstrętne. Żebym prosił, żebym przebaczył. Żebym prosił, żebym mnie uwolnił. Żebym prosił, żeby mnie przekształcił. I to zrobił. I Bóg to zrobił. I zauważyłem, że wszyscy przechodzimy taki proces. Zauważyłem, że wszyscy przechodzimy taki proces. Każdy z nas. Bracie, siostro, każdy z nas Bóg Ciebie oczyszcza i mnie oczyszcza. Każdy z nas musi upodobnić nas do siebie. Musi nas upodobnić do siebie. Jeśli w czymś nie jesteś podobny do Chrystusa, to nie uciekaj od Niego. Gdzie On będzie za Tobą biegał, żeby, żeby dokonać tego przemienienia? Gdzie będzie Bóg za Tobą biegał? Gdzie będzie Cię szukał? Bóg szuka. chwał Bogu. Chwała Bogu, że Bóg szuka. Biegnie za nami. Ale niektórzy za bardzo uciekli od Boga. Za bardzo uciekli i, i to był ich wybór. Ale jeśli chcesz być z Panem, jeśli chcesz patrzeć na Pana, będzie Cię upodabniał do siebie. Będzie Cię przekształcał. Czasem w sposób taki bolesny, może taki, jaki ja doświadczałem, będzie pokazywał, jakim jesteś Podym grzesznikiem. I kiedy to przeżyłem, to też myślałem, jakiś tam wierzący, Jakiś tam podły grzesznik, tak jak ja, w którym nic nie ma innego, jak tylko grzech, on śmiał powiedzieć, że Jezus przyszedł w grzesznym ciele. Szok po prostu. Święty Boży Syn przyszedł, upodobnił się do nas, wziął nasze, właśnie to, co jest przekleństwem naszym, ten skutek, wziął na siebie jeszcze te wszystkie niemoralności, te wszystkie brudy, te pornografie, to wszystko wziął na siebie, ja nie wiem czy ja bym uniósł taką... Porno... Dla mnie pornografia zawsze była czymś obrzydliwym, ale wiem, że dużo ludzi jakoś to pociąga, że mówią, że ten biznes właśnie się niesamowicie jest rozkręcony, że to jest ogromny jakiś tam biznes w tych rzeczach. Nie chcę tego mianować, bo piszę nawet nie mówcie o tym co się dzieje wśród nich w ciemności. Ale Pan Jezus wziął wszystkie grzechy. Czytamy świadectwa nawróconych prostytutek. Niesamowicie. Pan i A Dlatego dzięki Bogu za próby, bracia, siostry, za doświadczenia. W liście Piotra, apostoł Piotr napisał o próbowaniu wiary. Pierwszy rozdział, szósty, siódmy wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko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 żeby było wypróbowanie. Nie wypróbowanie dla wypróbowania. Nie takie, bo jakieś takie o, wypróbowanie jest potrzebne. Tu mówi o wytapianiu złota. Złoto próbowane to polega na tym, że się daje w ogień bryły złota, które są zmieszane z kamieniami i się wytapia. Wytapia się. Jeden raz wytapia się. Złotnik wylewa to złoto, patrzy, jeszcze jest domieszka, jeszcze jest żużel, jeszcze tam coś pływa, znowuż w ogień i znowu topi. I mówią, że dopiero jak się przejrzy, jak, jak, jak to złoto jest jak lustro, jak się przejrzy, dokładne jest odbicie, to jest, to, to jest właśnie już przetopione złoto. To jest zadowolony z tego. A dopóki jest tam coś żużlu, znowu w ogień. I to przyrównuje Piotr do nas. Gdzieś tam to widział, jak to wytapiają, to złoto. I mówi, aby tak nasza wiara, aby tak nasze życie wyglądało. Żeby nie było w nim żużlu. Żebyśmy odzwierciedlali podobieństwo do Pana. Odzwierciedlali podobieństwo do Boga. Czy już odzwierciedlamy? Czy jesteśmy podobni do Boga? Czy wydaje wam się, że to, co mówię, żeby być podobnym do Boga, to jest... To jest, o, to coś za dużo, no nie, no, a, a, aż tak może nie mierzymy, żeby być podobni do Boga. To jest cel zbawienia, to jest cel zbawienia, aby stać się podobni do Boga. Też tak właśnie Jan napisał w swoim liście, prawda, w trzecim rozdziale. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz z dziećmi bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. To jest cudowne, że On zaczął w nas to dzieło i On też tego dokona. Zaczął w nas to dzieło i On też tego dokona, a nam zostaje tylko poddać się temu i pragnąć tego i modlić się o to. Panie, oczyszczaj mnie. Panie, oczyszczaj mnie. Panie, ja będę się oczyszczał też sam. Będę wyrzekał się tych rzeczy, które widzę, ale są rzeczy, których nie widzę, więc próbuj mnie, więc doświadczaj mnie. Tak jak Dawid mówi, badaj mnie, czy nie kroczę drogą zagłady. Był czas, kiedy mi się wydawało w moich własnych oczach, że jestem świetnym chrześcijaninem. Robię więcej jak inni. Modlę się więcej jak inni. Zwiastuję więcej jak inni. Ludzie, że nawracają. Był czas, że mi się wydawało, że chwała Bogu, idę za Panem. A Bóg pokazał mi moje grzechy. A Bóg pokazał mi moje wnętrze. I załamałem się. Naprawdę załamałem się. No nie. I potrzebowałem właśnie pocieszenia ze słowa. I zobaczyłem te miejsca, które mówią, że właśnie On tego dokona. Na przykład list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, siódmy, ósmy wiersz wcześniej mówi, Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak, iż będziecie beznagani w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa Pana naszego. On utwierdzi aż do końca. On to zrobi. Bóg to zrobi. On jest wierny. On to postanowił zrobić i to zrobi. I możemy zaufać Bogu, że chociaż jesteśmy tacy jeszcze w tyloma brakami, jeszcze tacy łomni, że w tym czasie, kiedy On nas weźmie, będziemy przygotowani. Chwała Bogu. Możemy ufać Bogu. Ufasz Bogu, wierzysz Bogu, że Bóg jest wierny, że On tego dokona. Pierwszy list do 5 rozdział 24 wiersz. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Wcześniej mówi, a sam duch wasz i dusza i ciało Niechaj, niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Duch i dusza i ciało bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Często właśnie spolegamy na sobie. Często patrzymy na siebie. Nie patrzmy na siebie. Patrzmy na Pana. Spójrzcie na Pana, a zajaśniejecie. Nie patrzmy na siebie. Patrzmy na Pana. Na siebie nie warto patrzeć. Ale kiedy patrzymy na Pana, to, co nam potrzeba, żebyśmy zobaczyli w sobie, On nam pokaże. Na pewno. Ale niech, niech nie będzie przysłonięty Pan przed nami. Też w drugim się do tak właśnie mówi. Czy, czy, a wierny jest Pan, który Was utwierdzi i strzec będzie od złego. On tego dokona. On jest wierny. Ludzie nie są wierni, ale Bóg jest Bogiem wiernym i tego dokona. I mówi też właśnie w do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, kiedy mówi o zmartwychwstaniu, mówi: "Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy." Prze to jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Jaki jest ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy są i niebiescy. Teraz są już na ziemi niebiescy ludzie, prawda? Prawda, że są niebiescy ludzie. Są ziemscy ludzie i niebiescy ludzie. Gdzie są ci niebiescy ludzie? Którzy to są ci niebiescy ludzie? Czy ty, czy ja jesteśmy tymi niebieskimi ludźmi? Jesteśmy podobni do Boga? Czy ty i ja? Jeśli to jest naszym pragnieniem, to nie będziemy patrzeć to, co świat daje. I, I brać te rzeczy brudne z tego świata, które nas będą upodabniać do tego świata. Nie będziemy ich brać. Nie, bo my chcemy być podobni do Boga. Jeśli mówisz chrześcijaninowi, tego nie rób tego, a czemu, a co to nie wolno, a, a to, no to jak chcesz być podobny do świata, to so wiesz. No to bierz. Wolno, wszystko wolno, mówi apostoł Paweł, ale nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje, wszystko wolno. Bierz, chcesz to bierz. Jeśli chcesz być podobny do Boga, tego nie weźmiesz. Jeśli chcesz być podobny do Boga, nie będziesz oglądał nieczystych rzeczy. Nie ma mowy. Nie ma mowy, żebyś oglądał pornografię, czy jakieś, jakieś agresje, czy morderstwa, zabójstwa, czy jakieś, jakieś złe rzeczy. Nie ma mowy, będziesz, że spojrzysz gdzieś tam. Nie ma mowy, że będziesz się złościł, że będziesz się gniewał, że będziesz zazdrosny, że będziesz zawisny, że będziesz obrażony. Nie ma mowy. Będziesz stawać się, bo chcesz się stawać podobnym do Boga. I będziesz odczuwał działanie Jego w sobie, jak patrzymy na owoce Ducha Świętego. Niedawno to odkryłem, że, że, że owoce Ducha Świętego to są prawie jakby cechy charakteru, łagodność. Ktoś jest łagodny, a ktoś jest porywczy. No ale łagodność to nie jest, no, jeśli to chodzi o owoc Ducha Świętego, to nie jest coś, co jest naszą cechą naturalną. To nie jest czymś, co sami sobie wypracujemy, co sami wyprodukujemy. Jest to owoc, jeden z owoców. Nie chcę mówić już o tym, że to jest jeden owoc, tu są grona, to, to my wiemy, ale jest to owoc łagodność. Panie, nie jestem łagodny. Panie, potrzebuję, żebyś to sprawił we mnie. I Bóg sprawia przez różne doświadczenia i okoliczności. I kiedy nie jestem łagodny w jakiejś sytuacji, to Panie, ja chcę być podobny do Ciebie. Chcę, aby te owoce były kształtowane we mnie. To działanie Ducha Świętego. I przychodzą próby, przychodzą doświadczenia, które, można powiedzieć, ale mnie tak mi dokuczyli, nie mogę patrzeć już w tamtą stronę, nie mogę patrzeć na, tamtą, na tamtych braci. Żona mi dokuczyła, o, nie mogę, nie mogę cierpieć mojej żony, nie, nie, muszę się rozwieść, nie. Dzieci takie niedobre, a niech robią, co chcą, nie będę już im mówił. A przez różne sytuacje, że dzieci są nieposłuszne, możemy zobaczyć, jakimi jesteśmy. Możemy zobaczyć, jakimi jesteśmy. Może nie troszczymy się o dzieci na się, może nie dajemy im, im właściwie czasu, może się za mało o nich modlimy. Wiele rzeczy możemy znaleźć, odkryć w sobie, na wiele rzeczy możemy spojrzeć. Co robimy, żeby dzieci były inne? Pamiętam właśnie w jednym Boże dzieci nie przychodziły na nabożeństwa. No i pytam się jak tego. To mówią u nas nie przychodzą na nabożeństwa, bo jak będą dorosłe to same zdecydują. No i wszystkie dzieci niewierzące, sami dorośli wierzące. Pamiętam w naszym zborze jedna siostra mówi, a ten mój syn, on ma, on miał tam, nie pamiętam ile, 10-12 lat, może tak tak 12, ale on nie chce chodzić na nabożeństwo. A, a co, ja mam go zmuszać? Nie będę go zmuszać. A mówię, słuchaj siostro, a to tak, jak to mówiła, to tak z takim mocnym przekonywaniem, że człowiek by tylko siadł i powiedział, no jak chcesz siostro, taki, tak z takim naporem. Ale Bóg dał zaraz myśli, takie słowa, "mój słuchaj, a jak dziecko było małe, zmuszałaś, żeby zęby myło, chociaż nie chciało? No tak. A jak nie chce wstać do szkoły rano, to budzisz, wstawaj do szkoły, bo musisz iść do szkoły, zmuszasz, a ubrać się musisz, załóż czapkę, czy tam tego zmuszasz, czy tam coś, no tak. No to polisz sobie, do ilu rzeczy codziennie je zmuszasz? Setki rzeczy, do których się zmusza dzieci. A mówię, a do przyjścia do zboru nie będziesz zmuszać, bo no tego to nie będziesz. To to uważasz, że wszystkie inne rzeczy są ważniejsze. To mycie zębów jest ważniejsze niż przyprowadzać dziecko do Boga, przed oblicze Boże, do społeczności ludu Bożego. To uważasz, że nałożenie czapki, czy tam czegoś tam, odpowiednich butów, czy, czy, czy wyczyj wyczy buty jak wchodzisz i zmuszasz. No bo jak ty wchodzisz już z brudnymi butami od razu do domu i zmuszasz, zmusza, żeby albo zdejmij buty, na, na klatce, tak? I zmusza, tak? A do takich rzeczy można, a do zboru nie. Ona posłuchała. Będę zmuszać, żeby chodził do zboru. Zmuszała, zmuszała i nawrócił się, chwała Bogu. Jest wierzący. Pewne sytuacje są takie, które pokazują nam, jakimi jesteśmy. I trzeba trudu włożyć, trzeba pracy włożyć. Nic się tak samo nie dzieje. Dzieci idą w świat, tak samo się nie dzieje. Dzieci poszły w świat. Musimy zobaczyć, co, co myśmy zrobili. O, no, ja się modliłem. No, to wiemy, ile się modliliśmy. Czy pościliśmy, ile rozmawialiśmy, ile się trudziliśmy. I tak wiele sytuacji. Ktoś może powiedzieć, w rodzinie nie mogę wytrzymać, z żoną nie mogę wytrzymać, z mężem, mąż niedobry. tak. No ale co zrobiłeś? Czy coś wprowadziłeś, co mogło zmienić tę sytuację? Wszystkie próby tych bliskich, z którym się otaczamy, Pokazują nam, jakimi my jesteśmy, czego nam brakuje. Ale Pan nam chce dać, kiedy zobaczymy, że nam brakuje i modlimy się. Panie, tak jak uczniowie mówią, przydaj nam wiary. Modlili się, przydaj nam wiary. No i jakimi potem byli? Szli, wypędzali demony, uzdrawiali. Wysłuchał Pan? No powiedzieli, przydaj nam wiary. Zobaczyli, że nie mają wiary. Zobaczyli w pewnym momencie, że nie mogą sobie poradzić. To zaraz, przydaj nam wiary. My powiemy, a, tacy byli, no tak Pan Jezus ich powiedział, dokąd będę was znosił, o mało No ale potem zobaczmy, ci apostołowie cały świat przewrócili do kury nogami, jaką wiarę mieli i mieli tego samego ducha, co my. Tego samego ducha mieli, co i my. I myślę, że i my moglibyśmy cały świat przewrócić, na pewno całe Wejherowo. Dałby Pan dla nas, bracia i siostry. Patrzmy na naszego Pana kiedy została zdjęta z nas ta zasłona, że możemy oglądać Pana, to jest dla nas wielki przywilej i wielki dar. To, że możesz być wierzącym, że możesz być dzieckiem Bożym, to jest wielki dar, a to jest początek Twojej drogi. Upodabniaj się do Pana i wszystko daj za to, żeby, żeby być podobnym do Niego, a wszystko będzie Ci pokazywać, jak żyć, jak postępować, z czego Cię wyzwolić, z czego Cię oczyścić. Bóg jest dobry. Niektórzy nie chcą, Niektórzy się opierają. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan <taki> takie słowa. Czwarty rozdział, dziewiętnasty wiersz. I tu jest też użyte greckie słowo morfe. Kształt. 419. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem... Gdy o was chodzi w rozterce. Dzieci, znowu w boleści was rodzę. Ilu jest takich chrześcijan, których, których trzeba od nowa kształtować. Żeby Chrystus był ukształtowany w nich. Z płaczem wołam, mówi Paweł, ze smutkiem. Czy my takimi jesteśmy? Nie. Nie, my jesteśmy wszyscy ukształtowani. My jesteśmy wszyscy podobni do Pana. Nie, to o nas Paweł na pewno by nie napisał takich rzeczy. O nas by takich rzeczy nie napisał. A może by napisał? A może my takimi jesteśmy? Niech nam Bóg da łaski, da łaski, abyśmy się nie dali oszukać, abyśmy się nie dali ograbić, bo zostaliśmy powołani, wybrani tego górnego powołania, cudownego, abyśmy realizowali tą pracę Bożą, ten zamiar Boży upodobnienia nas do Chrystusa. I abyśmy się nie zadowolili niczym mniejszym. Abyśmy nie zmarnowali swoich dni, abyśmy nie zmarnowali swojego czasu. Nie wiemy, ile dni jeszcze mamy, ile lat. Paweł o jednych mówi, no o was jestem w rozterce. A o niektórych też tak myślimy. No ten, to nie wiem, nie wiadomo, czy jest wierzący, czy nie. No tak jakoś mamy smutek, rozterkę. I tak jest. Niech nas Bóg pociąga do siebie. W swojej łasce. Wiara jest, jest cudowna. Wiara jest potężna. Wiara jest silna. Kiedy patrzymy na Pana, mamy wiarę właśnie równie wartościowo co i Piotra. Wiarę, o której Jan pisze, że ona zwycięża świat. Że wszystko zwycięża. Wiara nasza. To zostało przekazane nam. I w tej wierze idąc za Jezusem Chrystusem, wszystko możemy pokonać, tylko musimy chcieć. Jeśli się poddamy, powiemy za trudno. Jeśli powiemy, nie, już tyle się trudziłem. Powiedz to Panu, powiedz Panie, trudziłem się tyle, jestem zmęczony, po filmie, Ale chcę się dalej trudzić, nie podnam się, nigdy się nie poddam. Paweł napisał, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Nie poddam się, będę i za Panem. Chociaż sobie myślę, że jestem słaby. Chociaż sobie myślę, ja, ja się zmienię, ciężko mi się zmienić. Ale wierzę, bo powiedział Bóg, że... On to zaczął i On też tego dokona. Wierzę, że to On dokona. Wierzę, że to Bóg uczyni. I wielbię za to mojego Boga. I mam ufność. Masz tą wiarę, że Bóg dokona to w Tobie, w Twoim sercu? Masz tą wiarę? Wierzysz w Boga? Że On też tego dokona w Tobie? Że stawi swoją ulubienicę czystą, bez skazy, mazy Wierz w Boga. Taką wiarą żyj każdego dnia. Nie wiarą, że no, jesteśmy chrześcijanami. Yy, oczywiście przestrzegamy 10 przykazań, nie chcemy tam robić pewnych rzeczy, lepsi jesteśmy od katolików czy może coś innego. W ogóle takimi kategoriami nie myślimy. Myślimy wiarą, która zwycięża świat. Przychodzi problem, przychodzi sytuacja trudna i Panie, Ty wszystko możesz. Ja w mojej pracy często tego doświadczam, bo mam dużo problemów w mojej pracy. I moja praca właśnie zawsze zmusza mnie do modlitwy i do ufania Bogu. Bo ciągle przychodzą takie problemy, które no, nie potrafię rozwiązać. I już się nauczyłem, że jak przychodzą takie problemy, Panie, Ty wszystko możesz. Panie, Ty wiesz, jak to rozwiązać, bo ja nie wiem. Panie, ufam Tobie i czekam na Ciebie, modlę się. Panie, jest sytuacja trudna, kryzysowa. Co zrobić? Nie wiem, co zrobić. Za godzinę, za dwie rozwiązuje się wszystko. No, no cudownie, setki razy. Dobrze mieć taką pracę trudną. Dobrze mieć może czasem i trudności w rodzinie, żeby zobaczyć, jak Bóg jest wierny. Jak Bóg bierze nasze życie w swoje ręce i my się czujemy w Jego rękach. Czujemy się, że On niesie nas na swoich rękach, bo sami nie wiemy, nie umiemy. To jest cudowne trzymać się Pana, trzymać się naszego Zbawiciela. Niech Bóg nam w tym dopomoże, błogosławi nas, umacnia nas na każdy dzień. Amen. W miłosierdziu nad nami, widząc naszą grzeszność i zgubny los. Dziękujemy za Twojego Syna, który umarł za nasze grzechy i umarł też, aby wyzwolić nas z naszych grzechów. I chcemy, Panie, podążać tą wąską drogą zapierania się samych siebie, codziennego brania krzyża na siebie i naśladowania Ciebie. Mówienia temu światu, mówienia szatanowi, mówieniu grzechowi nie i wybieraniu Ciebie, Panie, Twoich dróg, wbrew naszemu własnemu ja. Wbrew temu wszystkiemu, co nasze ciało, czego nasze ciało się domaga i żąda, tak dopomóż nam, prosimy, poddawać się Tobie tym próbom, tym doświadczeniom, tym zmaganiom, tym trudnościom, abyśmy byli jak to złoto w ogniu, które wypróbowujesz, aby wyszło to, co nieczyste, wyszło to, co złe jeszcze, to, co niepoddane Tobie abyś mógł to usunąć, abyś mógł to zmienić i aby nasze oczy były na Ciebie zwrócone, nasze serca blisko Ciebie, abyś Ty mógł nas dokonywać tej świętej pracy. Tego pragniemy, o to się modlimy i dziękujemy Tobie za to, co czynisz i ufamy. Będziesz czynił aż do dnia swego przyjścia. Chwała Tobie, Panie. Amen.